Nie, dzisiejszy odcinek nie jest o radiu amerykańskiej armii, dzisiejszy odcinek jest o studenckim radiu Nowinki. Słuchacie podcastu Inny Koncept, nazywam się Paweł Duraj i zapraszam do słuchania. Mam nieco zachrypnięty głos, może przez to brzmię profesjonalniej, może bardziej kusząco, a może całkiem obrzydliwie. Nie wiem, i tak jesteście skazani na słuchanie mnie, chyba że ktoś wciśnie ten magiczny przycisk stop i przyłączy na coś innego. No to może zacznę od paru słów wyjaśnienia. Paru słów wytłumaczenia, skąd w ogóle taki temat, temat Radia Studenckiego. Otóż jakiś tydzień temu wpadłem na pomysł, że fajnie byłoby zrobić serię reportażyków, odcinków, wywiadzików o rozgłośniach studenckich, rozgłośniach radiowych na terenie Krakowa. W końcu Kraków duże miasto, miasto akademickie na pewno troszkę tego jest. Tak sobie pomyślałem i zaraz też sprawdziłem w internetach, czy... Faktycznie są jakieś radia studenckie. Okazało się, że tak, jest ich parę. Napisałem już kilka maili z prośbą o spotkanie z kimś takie zwykłe, luźne, może bardziej oficjalne. Nie wiem, nie wiem. Wszystko zależy od warunków, jakie mi zaproponują, od tego jak się dogadamy. O ile mi odpowiedzą na maila. Jak na razie odpowiedzą. Pisała tylko jedna redakcja, właściwie nie redakcja, ale konkretna osoba z tej redakcji. To było radio działające pod egidą Politechniki Krakowskiej, radio Nowinki, studenckie radio Nowinki. To jak było na spotkaniu? Bo przybyłem, przybyłem, skoro dostałem propozycję... Że hej, skoro chcesz nagrać coś takiego, skoro chcesz zobaczyć jak to radio działa, wpadnij, mamy zebranie, w poniedziałek o 20 przyjdź troszkę wcześniej, pogadamy, potem zostaniesz na spotkaniu, zobaczysz jak to wygląda od środka. No, oto co z tego wynikło. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem.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 no, może powiedz na początek jak się wkręciłeś do tego radia? Yy, więc tak, do radia wkręciłem się już 7 lat temu. Tak w ogóle to jestem Dominik Grzelec. Yy, jak na razie redaktor naczelny radia Nowinki Akademickiego, Studenckiego Radia z Polityki Krakowskiej. a Tak jak już powiedziałem, 6 lat temu zaczęła się moja przygoda z radiem. Yy, wyglądało to mniej więcej tak, jak yy, w 95% studentów, gdy siedzą wieczorem w zimę i zastanawia się, co robić danego wieczora, a gdy już nic z nimi przychodzi do głowy patrzą na czarny głośnik, który jest w pokoju i, ha, czekaj, jak tam jest po drugiej stronie, prawda? I jej odkręca głośnik, zaczyna słuchać radia, które jest w 3, 4, 5 pięter niżej. I dalej historia to już jest chyba prosta do zgadnięcia. Przyszedłem tutaj, działali tu moi znajomi, którzy po części już nie działają. Było ich bardzo mało, bo raptem kilka osób, natomiast z czasem to właśnie się rozwinęło. Nawet teraz, po sześciu latach, jest nas tutaj 40 osób, więc to jest, mogę Ci przedstawić taką różnicę w no. działaniu tego radika. Poszło do przodu, bardzo. Cieszymy się, osób. cieszymy się niezmiernie, bo nie tylko z ilości osób, które tu działają, co ilości osób, które słucha radio. Radio ma bogatą historię, bo działa od ponad 50 lat. No właśnie, z, widziałem, 56 lat już będzie. Tak, tak, Jeśli tak. dobrze liczę. No a co, co puszczacie? Bo tak, e, prawdę mówiąc, nie słuchałem nic. Zrobiłem tylko krótką, Więc... nawet krótką się nie, amerykańską nawet się nie próbę. Nawet się nie przyznaję że tym e, y, Tam macie na stronie radia nowinki. Podaj adres. Niech na to nie wejdzie, ale... przepraszam, nowinki, nowinki.pkedu.pl to jest adres, który ma końcówkę związaną z uczelnią, z Politechniką, ponieważ nasze radio jest stricte związane z promocją naszej uczelni powstało pod jej skrzydłami i dalej działa pod jej skrzydłami są plusy, minusy, ale może o tym nie będę mówił, bo ktoś jeszcze niepowołany o tym usłyszy co my puszczamy wiesz co, audycje są przeróżne jak już wspomniałem wcześniej jest nas dużo osób, które działa aktywnie w radiu i nasze radio nikogo nie hamuje każdy może robić praktycznie to co to co go kręci to co go interesuje i w czym się najlepiej czuje ja przykładowo robię koncerty bo zawsze byłem fan, fanem grania na żywo, sam miałem zespół i, i pomagam teraz zespołom z, wy, próbować wybić się e, w, na szerszą publikę i mam nadzieję, że to im jakoś pomaga e, jeżeli chodzi o moje audycje Żywe Granie w czwartki gdzie właśnie one występ, te zespoły występują na żywo w naszym studiu i także m, tutaj naprawdę nie ma żadnych ram tego co można tu usłyszeć oczywiście e, wedle tylko naszego gustu gdzieś tam jest, są jakieś granice, prawda, bo, e, bo zawsze są Aczkolwiek, aczkolwiek zawsze to można spełnić się w konkretnej dziedzinie. Czy to motoryzacji, czy, czy to muzyki, przeważnie muzyki, bo to jest radio yy, niestety, ale czy to, jak powiedziałem, motoryzacji, czy sportu, yy, czy, czy nowości technicznych, to nie ma żadnych ograniczeń, tak jak już powiedziałem. Robiłem taką amerykańską próbę podcastów, które macie zamieszczone na stronie i z nich troszkę tak wynika, że na dzień dzisiejszy bardziej jesteście radiem muzycznym niż mówionym. Hmm. Ale to, to, ma, to jest tylko wrażenie moje na pierwszy rzut oka, nawet nie ucha, tylko oka. Wiesz, co może to jest ym, spowodowane tym, że nasza ramówka jeszcze nie jest pełna. E, nasza ramówka obejm obejmuje poranną audycję, która trwa dwie godziny od 9 do 11 oraz blok wieczorny od godziny 19 do 22.30. Poza tymi programami, oprócz powtórki porannego programu o 18, się muzyka i reklamówki naszych audycji, więc tak, w dużej mierze jest to radio muzyczne, z tym się mogę zgodzić, ale właśnie rzecz polega na tym, że jesteśmy, grupą ludzi, nawet 99% ludzi tutaj pracujących to wolontariusze. Hmm. nie można ich przekonać do tego, żeby działali cały dzień w radiu, niestety to jest to jest, to jest działanie tylko i stricte w wolnym, wolnych chwilach w wolnym, wolnym momencie no dlatego ta ramówka Bugata jest wieczorami w ciągu dnia niestety wygląda tak jak wygląda a w ciągu dnia też mało kto słucha gdyby były Fajda. audycje to by była większa słuchalność no, Oczywiście. Możliwe. ale no, to jest no. błędne koło niestety a jak Telefon dzwoni. Spoko, zawsze mogę to wyciąć, to leci na żywo. Taka przewaga podcastu. A jak już macie coś bardziej mówionego, uh -huh. jak z tą misyjnością języka pytałem się ciebie wcześniej, to się tylko na to uśmiechnąłeś. Powiedziałeś, że raczej czegoś takiego nie ma, ale misyjność języka. Ja usłyszałem to pojęcie od kobiety, redaktorki, dziennikarki jednego z programów polskiego radia i ona nie pozwalała innemu podcasterowi, kiedy z nim wywiad nagrywała, nie pozwalała mu powiedzieć słowa piwo, bo piwo to już jest poza ramami misyjności języka. Wszelkie przekleństwa oczywiście też, ale nawet słowo piwo Tak, Tak, odpada. są słówka, gdzie są zabraniane w używaniu, w, czy to w audycjach, czy w telewizji. Natomiast tutaj, tutaj jest mowa o ogólnodostępnym radiu, czyli radiu, które jest emitowane w eterze. Jeżeli chodzi o nasze prawa, oczywiście występują takowe, a jeżeli ktokolwiek usłyszy słowo piwo w naszej audycji, to proszę zgłosić, ja tym się już osobiście zajmę, natomiast e, sam, tego, sam tego, nie używam. <grym <grym> <grym> sam tego nie używam i, i nie, nie pochlebiam tego, aczkolwiek. <grym> Aczkolwiek nie wiem, jak to jest prawnie rozwiązane, jeżeli chodzi o nasze radio. Ale co tam prawnie? O, o, o nasze radio. Czy, czy czepiacie się, jak ktoś chce normalnie porozmawiać? Jest wieczorna, luźna audycja, wieczorna. Może nawet tym się nie chwalicie przez mikrofony, ale obok stoi flaszka, kieliszki i tylko w przerwach na dżingle Oczywiście opróżnia, po, poprawnie, po, poprawnie mówiąc nic takiego się u nas nie dzieje, ale jeżeli mogę. Czy to jest radzieckie <grymna> akademii. ale, ale słuchaj, zawsze można oddzielić. Słuchaj, czy ty na wykładzie pij też pijesz piwo albo otwierasz wódkę i polewasz sobie z kumplami? Nie, A tu ma być bo... rozrywka. <śmiech> Eba, ro nie? Rozrywka swoją drogą, dlatego to się spotykamy nie dlatego, żeby było. Owszem, jest jakaś rozrywka, tylko że zawsze można wytrzymać godzinę czy półtorej, żeby, żeby nie napić się. Bo to nie o to chodzi, że spotykamy się tu jest fajnie fan i tak dalej, tylko każdy tu przychodzi się czegoś nauczyć. A owszem, że mamy swoje, mamy swój czas na imprezę. I nie ma to jak integracja, dobra integracja, bo potrafimy się dobrze bawić. Zapraszamy na nasze imprezy integracyjne. Aczkolwiek, nie, żartowałem z tym karceniem. Owszem, popatrzę groźnie, że ktoś w mojej obecności powie, że audycja jest zajebista, a samemu sam, mu się zdarza takie słowa powiedzieć, aczkolwiek to chyba nie podlega pod przekleństwa. Ale staramy się podbyć tej drugiej. <grym> jeżeli tak uściślając. A czy taka luźna, zwykła rozmowa gościa z pokoju obok, z akademika nie byłaby ciekawsza do słuchania na antenie zawsze? To znaczy, Można yy... się troszkę tak podjerać, że wow, w mediach nie ma czegoś takiego, to jest coś innego. Skąd wiesz, że nie ma takich rozmów? Mało jest bardzo. Ale skąd wiesz, że nie ma w naszym radu takich A rozmów? Waszy, no właśnie, nie wiem, ale z tego co ty teraz mówisz, to wynika, że, że nie ma tego za dużo. Nie, nie staramy się przeklinać słowo za słowem w audycjach, a jeżeli chodzi o luźne rozmowy, jasne, sam taką audycję prowadziłem w czwartek 21, to jest rozczówka przed kwadratem, e, audycja polega właśnie na swobodnym gadaniu tak naprawdę o niczym, ale to nic, to ma coś w sobie, ponieważ y, mówimy tu o takich problemach, które dotyczą każdego studenta. Typu, e, gdzie pójść na kn do knajpy, gdzie jest lep dobra, lepsza impreza, czy w tu, czy tu, gdzie można się napić dobrego piwa, czy, czy innego e, wyskokowego drinka. Ty, że Kłótnie czasem występują na życiu. Oczywiście, to, nie? nawet przy rozmowach telefonicznych. na uważam, że. Nawet przy rozmowach telefonicznych, więc, Jest więc... życie wtedy. Tak, i, i, i naprawdę nawet mieliśmy e, kolesza jednego telefo telefonicznego słuchacza, który bardzo był, mm, mogę powiedzieć, napalony na naszą prowadzącą. To było już dawno, ale <grym> to był najlepszy rozmowa telefoniczna z człowiekiem e, na antenie na żywo u nas. W eterze nie nadajecie? Niestety nie, nie Niech chcemy skończyć, y, albo zacząć, jak y, y, nasze znajome radio, którego może nie będę wymieniał nazwy, ale A nie? o co chodzi. Co, co, co, nie, no, słyszałeś aferę z, r, radiofonią. No, coś, coś no było, właśnie. że zajęli im częstotliwość. No, to zaczęło się generalnie od, od czegoś innego, ponieważ no, wyszli, skoczyli z pomysłem właśnie gania w Eterze, natomiast nie poradzili sobie ze swoją słuchalnością, więc, więc ich zamknęli. Y, więc My jesteśmy uzależnieni od konkretnej instytucji i ta instytucja by nas chyba gdybyśmy chcieli grubą kasę, bo to jest grubo kasa wejście w Ether. No tak, licencja. I, i nie, nie mając yy, nie, nie ma poparcia w słucha, słuchalności ani w, nawet w ilości yy, ramówki, znaczy w ilości audycji, które chcemy prowadzić. Parę miesięcy temu nagrywałem podcast z człowiekiem. Yy który, no w trakcie nagrywania okazało się, że parę lat, parę lat temu prowadził największe w historii polskie pirackie radio. Został za to dwa lata w zawiasach. Dobrze, że w zawiasach. No, z racji tego, że jest niewidomy, no to to pewno mu tak troszkę odpuścili. Ale gość okay. też mega ciekawy. A e, jeśli chodzi o prawa autorskie za X i te sprawy, to też macie opłacone, to, czy czy tak. puszczacie to, tylko nie, nie, nie. muzykę jakąś domową? Jesteśmy radiom internetowym, nie jesteśmy pirackim, bo to też polega, polega na piratowaniu. Mamy A jest masa, za czy X. też y, muzyki, która jest ogólnie dostępna do puszczania w celach niekomercyjnych? Tak. Y, I w takich radiach m, m, często... Mimo wszystko mamy tak skonstruowane umowy y, jako działalność pod promocyjna Politechniki Grakowskiej, że musimy wszystkie te formalności mieć na tip-top. Czyli biur jednak jest w jakimś stopniu. Niestety. Ale muszę jeszcze pochwalić Ciebie, Was jako radio, że jak tutaj teraz jestem w tym studio, ej, to jest tak Coś takiego, jak sobie wyobrażam, to jest prawdziwa tak, to jest kanciapa. Rewelacyjna rzecz. to jest kanciapa. To jest znaczy, kanciapa. archiwum. Archiwum to zawiera no, dużo, dużo ciekawych audycji, których nie, nie sposób by przesłuchać wszystkich. Właśnie, pełno tomów. Są okładki z jakimiś kasetami? Czy to, są, to są taśmy. To są taśmy, taśmy. na magdafony szpulowe. Nie wiem, czym wow. się <grych> Nigdy już się nie bawiłem czymś takim. No to... Tylko ze słyszenia wiem. Coś takiego kiedyś było. No, jest tego sporo. Nasze, takie małe nasze archiwum. A każdy się zachwyca, także nie jesteś, nie jesteś pierwszy i nie, nie będziesz na pewno ostatni. Masz dość podróżowania palcem po mapie? Przenieś się z nami w niezwykłe zakątki, odległe kraje i miejsca, o których jeszcze nie słyszałeś. Zapraszamy na audycję Rozmowy na Światowym Poziomie co dwa tygodnie w piątek o 21.00. Ania Filar. Po raz kolejny przychodzi mi nagrywać w drodze. Na dodatek pada. Jest chłodno, jest głośno. Oj, przydałoby mi się takie małe, przytulne, wygodne i ciche studio nagrań. Nie wiem, mam swoje mieszkanie, ale w pokoju który niby jest mój, jest wiecznie pełno ludzi, jest tam wiecznie głośno, nie ma się jak skupić. Radio Nowinki takie studio ma. Właściwie jest to studio. Takie studio, że jak sobie wyobrażałem zawsze studio małego, studenckiego radia z pasją, no to miałem przed oczami coś takiego, jak jest u nich. Czyli żadne luksusy, żadne wielkie pomieszczenia, żadne cztery profesjonalnie wygłuszone mmm, pokoje mikrofonowe. Nie, nie, nie, nic takiego. To jest kanciapa. Taka przytulna, zwykła kanciapa przystosowana, co prawda, do, do profesjonalnego nadawania. Ale składa się z jednego pokoiku z mikrofonami przez który widać przez okienko kanciapę realizatora dźwięku jest ponoć reżyserka nie wiem na czym ona polega, ale ponoć jest jest archiwum jeszcze mniejszy pokoik a po środku jest taki przejściowy pokój zebrań. Pozwolili mi zostać na zebraniu, na swojej naradzie wojennej, cotygodniowej na które, no, na tą naradę chyba mają się stawić wszyscy członkowie radia, ale przyszło, ja wiem, ze 20 osób, wszyscy pozytywnie nastawieni do mnie, do siebie nawzajem, było wesoło, był śmiech, były rozmowy, niekoniecznie o radio. O, podobało mi się samo zebranie, niby oficjalna rzecz, trzeba ustalić ramówkę, trzeba ustalić kto gdzie idzie, jaki materiał zdobywać, kto jakie prezenciki chce rozdać w konkursach, w swoich audycjach. Niby oficjalne, sztywne sprawy, a wcale nie było kija w dupie. Nie. Też pozytywne zaskoczenie. wykorzystałem swoje moce super i zdobyłem parę dżingli muzycznych. Dżingli z tego radia. Zresztą już ze dwa pewno usłyszeliście, jak je wplotłem jakoś w montaż tego odcinka. Dzisiaj krótki odcinek, tylko 20 minut. Jakby ktoś... Y miał jakieś problemy z tym, że nie wyczerpałem tematu. Chciałbym przypomnieć, że to jest tylko pierwszy odcinek z planowanej serii rozmów o radiach, studenckich radiach w Krakowie. Jak będę rozmawiać z innymi radiami, no to mam nadzieję poruszyć inne tematy, poruszyć zagadnienie od innych stron, żeby nie było tak monotematycznie. I to tyle na dzisiaj. Na razie. Hej! Czy czujesz już czwartek studencki? Nie, dupa, dupa, dupa, kurwa, co czujesz? Jeszcze się w grafice komputerowej zatrudnię. Jeśli czujesz, jeśli czujesz że już...